Short dzisiaj, bo E3 Naprawdę jakoś tak nam się rozpętało na dobre W związku z tymi wszystkimi konferencjami Jesteśmy teraz po Ubisoft'cie Jeżeli słuchaliście poprzednich, to Być może wiecie, że był z nami również Robert Ale Robert powiedział, że mają serdecznie dość Po prostu poszedł spać, w związku z czym W składzie tego, tego oto Mięczak. Shortcastu, tak, Mięczak, Mięczak. Dokładnie, w, w składzie pozostałem Już tylko ja, to jest Piotr, został również Tomasz. Witam, witam I został Konrad. A daj spokój, wydawało mi się, że godzina przerwy między konferencjami to spoko, a ja ledwo się odleję, napiję i, i napiszę newsika i muszę zaraz oglądać kolejną. Mój Boże, dlaczego tak infantylnie zaraz odleję? Odchryskam się. Wypróżnił. Chociaż, Nie przepraszam Moje, bardzo, akurat moja, jeżeli moja... jesteśmy w tym temacie, to tu jest taki, taki, taki, taka mała ciekawostka. Dzisiaj w przerwie między konferencjami opanowałem psikanie bez trzymanki. O ja, no. Mogę stać, pisać SMS-a na telefonie i jednocześnie trafiam, gdzie powinienem. Także po prostu... Gratulacje. A, to stało. Dziękuję. Ja, ja, ja to ja ja ja abilitkę odblokowałem w gimnazjum, a jak nie wcześniej. Mm, ale wiesz, a dobra, nieważne, będziemy może teraz wnikali w tematy fizjologii. Wszystkie związane. Gry ale wideo, chyba... bo chyba o nich mieliśmy tak. mówić. Lock. Mamy tutaj cały spis. Znaczy ja mam cały spis. Tak, właśnie powinniśmy zacząć od tego Raymana, ale panowie, powiedzcie szczerze, to był gameplay z Xboxa, tylko czy naprawdę was ta gra jakoś tak bardzo mocno interesuje? Nie wiem jak z słupaczami, no bo nie mamy... Nawet zagrałbym sobie w końcu... Ja też, ale to nie jest coś na co tak naprawdę jakoś nie wiadomo jak czekamy, że pobiegniemy do sklepu i kupimy zaraz na premierę. Ja że mówiąc, jednym okiem oglądałem, a to jest w ogóle w pudełku ma być Nie, nie na tym, nie na... Nie mam pojęcia, ale mi się wydaje, że to jednak w pudełku ma by Nie być. Ancel, cholera wyszedł tylko na scenę, a ja już chciałem krzyczeć do niego. Gdzie moje Beyond Good Evil 2? Chłopie, gdzie moje? No i Beyond Good Evil 2 się niestety nie doczekaliśmy, co jest paranoją. I splintera no, w ogóle nie pokazali właściwie. Na właśnie. Ten... A wracając do Tajmana? to ja czekam, bo jak już tutaj mówiłem, bardzo mi brakuje takich, takich prostych przyjemnych platformówek. Ale widzę, że oni też tak troszkę się wzięli za to, co się dzieje w branży jednak, bo tam był ten, ten moment, kiedy oni wskoczyli do wody. Rayman razem z tym niebieskim stworem, czy jakkolwiek on się tam nazywa, i właśnie znowu, leciała z, taka całkiem znowu, przyjemna muzyka. Tak, można nie wiedzieć. Zresztą oni też mówili: The Blue Thing, so. O nie. Tak. W każdym razie właśnie tam leciała taka bardzo przyjemna muzyczka, jakby dla mnie rodem z Lokoroko. Także chłopaki chyba troszkę popatrzyli sobie na to, co konkurencja robi i w sumie no dobra. No bo... A zbierali takie, ale takie żółte coś podobne no, do tego że... No i Tetris był gdzie mi udział. I Tetris był tak nie, zaimplementowany nie prze, przebije tego wina, czy piwa, czy cholera czego wie z trójki Raymana. jak się upijał Globus. Dobra. Kolejną grą, którą pokazali, to jest coś, co ciebie interesuje, Tomaszu, czyli nowy driver na San Francisco. Tak, bardzo, ale szkoda, że nie pokazali tego. tak. Szkoda, że nie pokazali gameplayu, tylko tak jakiś tam. Kinom. Ja byłem ten przez trzy czwarte tego, co oni pokazywali zbulwersowany, ponieważ wszystko, co tam jeździło, to, było to były te amerykańskie pseudo samochody zwane potocznie muscle carami, które nie umieją, brać za... nie umieją brać zakrętów, ale później urat... sytuację uratowało pojawienie się Audi S5, było też Lambo Murcielago 74 i Aston Uuu. Martin V12 Vantage tak że. Właśnie ten początek tak nie bardzo przypominał film ten Mistrz Kierownicy, a kierownicy ucieka i takie inne. Mistrz Kierownicy? Ja tam raczej przy tych skokach to widziałem bulita a nie Mistrz Kierownicy. Bo nie, Bartra bo tam, Ray... tam był taki, a, taki moment, tam co on wjechał na, na taki tor właśnie tym dla, dla tych pojazdów Bugi czy tam innych. Aha, nie, ale Barta Reynoldsa dzisiaj miałem w samochodzie, więc ja już się podaruję tu wszystko. To myślę. Takie skojarzenie nie wiem pod... no ale szkoda właśnie że nie pokazali game, gameplayu tylko właśnie ale chyba takie już filmy. pokazywali gameplaye ogólnie tylko no, że na ile w nowe, targów w nowego no właśnie na ile targów oni już tak naprawdę tę grę zaciągnęli a tak naprawdę jeszcze chyba nic nie wiemy takiego konkretniejszego Miejmy no nadzieję, że tata. ona jest już blisko ukończenia miejmy nadzieję no bo tam jakoś niedługo wciemu być premiera e, dobra kolejny na liście kolejny się pojawiło to było, znaczy no zaskoczenie dla niektórych, dla innych, którzy tam obserwowali w miarę, w miarę uważnie co się dzieje w Ubisoftie, to nie było zaskoczenie, no Far Cry 3 no, ja, no właśnie, od, ja jest... od pierwszych chwil wiedziałem, że to jest to i bardzo fajnie ja muszę, wygląda ja muszę powiedzieć, że ten storyline dla mnie się nie trzyma kupy, no bo jesteśmy jakimś tam niby oni nie powiedzieli niby kim, no ale na samym początku tego, tego gameplayu latasz z, z aparatem, fotografujesz ludzi i następnie 5 minut później, kiedy tam jest rozwinięcie akcji, wyplątujesz się z więzów, chwytasz za karabin, mordujesz kogoś, rzucasz mu nożem w głowę z odległości 20 metrów i ogólnie przeżywasz katastrofę śmigłowca. Nie wiem, może Leszek Miller będzie tutaj z kolei jakiś, jakiś miał problemy z tym na, na gruncie prawnym. Leszek Ale Miller, jest... prawdziwa historia. Tak, dokładnie właśnie, jak on to zrobi. Tam jest oczywiście co, że, że twoja dziewczyna zginęła i, i w ogóle jest cała zabawa, także no, nie wiem, jeżeli dopracują to pod względem graficznym, a wyglądało to całkiem nieźle i gameplay będzie w miarę sensowne, co moim zdaniem też tam rzeczywiście działało, bo był taki całkiem fajny sposób strzelania za osłony, gdzie, gdzie karabin był utrzymany w poprzek kompletnie, to na jednym ujęciu było i fajnie że to było widać zegarek, także detale są dopracowane, ale teraz jeszcze jak, jak to się będzie przedstawiało względem samego gameplayu, jaki będzie feeling? Pierwsza Wybacz... i druga część była całkiem fajna, więc o trzeciej jest spokojny, spokojny. Pierwsza podobno była przełomowa, a druga jest na za A um, Tak. Nie. A wybaczcie, mnie jako niefanowi serii, moment, czy ta, czy pierwsza część nie była tworzona przez Krajtek? Była. A w którym momencie gra przeszła pod skrzydła u Ubisoftu? E, pomiędzy jedynką a dwójką. Mhm. Bo to chyba było tak, że generalnie, właśnie to było, to było tak, że jedynka była tworzona przez Krajtek pod skrzydłami Ubi i prawa zostały właśnie do, dla UBI, natomiast Krajtek się przesunął gdzieś tam dalej i stał się niezależny w miarę, no powiedzmy. Coś takiego było. No gra, gra, gra, gra wygląda fajnie, ale nie wiem, ile tych gier o dżungli, o dżungli branża może udźwignąć. No teraz Kojima jak wyskoczył tą swoją nową, to jakoś takie w pierwszej chwili się zdziwiłem i w ogóle pomyślałem, że pomyliłem konferencję, bo coś mi tak zajechało konami, <laughs> Hell, ale... jest pierwszy, no to w już ma kilka lat, a Sniper drugi też ma się dziać w takich otoczeniach. Pierwszy, pierwszy na pewno się tam Odbywał. Dobra, to już, to już można olać. E, co, zrobiła nam się też kolejna gra, którą, którą. Nie, mi się wydaje, że to jest takie w miarę dosyć duże zaskoczenie, szczególnie, że to Gearbox robi, czego się kompletnie nie spodziewałem. E, a jest to gra w karty Klimara, który... Wojny. O, oh, sorry. No właśnie tak pomyślałem, że, że to Benkarty Wojny takie w sumie trochę z saboterem połączone. Fury. Jest Force, gra nazywa. Ja, ja czekałem na nazwisko Tarantino. Nie wiem, czy cokolwiek, czy logo no, Benkartów, jakie tam kiedy tam. Ale właśnie go? tak, no właśnie widać tą inspirację, no przecież tam jeden człowiek gania z tym, gania z tomahawkiem, tak zwanym i rzuca go w plecy jakiegoś na To, to jest jedna rzecz, druga to jest wypalanie znaków na piętny. A trzecia znaczy. sprawa to jest przecież cudowny, cudowny ten porażenie paralizatorem w na... No. Nie, patenty są naprawdę świetne i podejrzewam, że jeżeli to zostanie dobrze zrobione, a w co wierzę po tym jak wygląda e, i jak przede wszystkim jaki feeling ma, ma ten, ma Borderlands, bo o Duke'u się nie wypowiadam, szczególnie po tym ostatnim raporcie, gdzie ludzie powiedzieli, że ta gra się wdemie. E, w każdym razie no wierzę w Gearbox i jeżeli ta gra rzeczywiście pójdzie po właściwych torach, to możemy mieć całkiem, całkiem przyjemną grę, w której będzie ma masa śmiechu i do tego dobry klimat. No To był ale... całkiem fajny, jest, no. jest, jest nadzieja. A mnie zaleciało nie tylko bankartami, ale tym overstrykiem od Insomniak. Po prostu też, też chłopka właśnie. osób no. w prześmiewczym humorze. Ale z Przestań drugiej strony kompletnie inny klimat, więc wiesz, więc podejrzewam, że to nie będą tak, bezpośredni ale konkurenci. Polobeństwa ale ale no. mogą być. No i w Fury's hmm. Ford nie będzie żadnych ładnych dziewczyn. No tak, to jest fakt. Chociaż jakiego. nie wiemy, w sumie wiesz, w Saboter... Nie, w Saboterze się ukrywałeś na zapleczu burdelu, więc tam były ładne dziewczyny. Eee, przechodząc dalej. Mamy Tintin, The Adventures, of, The Adventures of Tintin, konkretnie rzecz biorąc. I ja nie wiem, czy Ubisoft podpisał jakiś kontrakt na wieloletnią kolaborację z, ze Stevenem Spielbergiem, ale ten człowiek podczas kolejnej konferencji tak mi działa po prostu na nerwy, że ja w tym momencie zacząłem sobie składać pranie i porządkować pokój. No Tyle i wyglądało ja... całkiem fajnie, taka platforma Zepsuł mi dwa lata temu całe E3, kiedy czekałem na, na Assassin's Creed 2 na gameplay, Bo stał przez godzinę na scenie i pierdzielił o tym, jaki to uniwersum awatara było trudne do wykreowania i dlaczego projekt został odłożony 15 lat temu gdzieś tam do jakiejś szuflady. Tak mnie tym podirytował po prostu wtedy ten człowiek, że do tej pory mam piętno i po prostu jak ale, dzisiaj zobaczyłem... Ktoś, Spielberg? Spielberg. Cameron wtedy był, nie wiem, już mniejsza o to. No w każdym razie, któryś z tych dwóch... Mniejsza o to. <śmiech> <No fajnie. śmiech> randomowo kierować nienawiść. No jeżeli awatar, to prawdopodobnie Cameron. To Cameron był wtedy, teraz był Spielberg. No, to przepraszam jest. Spielberga, w takim razie nie jestem zdenerwowany, nieważne. Ale tak złożyłem pranie i wszystko jest w najlepszym porządku. No ja wykorzystałem cza czas, żeby, żeby sobie przewinąć w prawo i nadgonić, żeby być bardziej na bieżąco. tylko ja oglądałem? 20 godzin na nogach, nie, wy nie wymagajcie ode mnie, żebym ja rozpoznawał z Spielberga i kogoś tam jeszcze. Spoko. Dobra, ciekawy jestem, co będzie posony w takim razie. E, coś jeszcze do Tintina ktoś chciałby dodać? Nie no, bardzo przyjemna ta platformóweczka. Czy nie, tam, tam z urywków jak widziałem to tak całkiem ciekawie się zapowiada, że będzie takie no. miłe do, do, do pogrania ewentualnie. To będzie fajnie, do podobnie jak, jak ten Rayman można ja podponić. No. Że, że, że tak zowtopikuję, ale teraz jak ogląda te konferencje i tak raportujemy to tam tak nawalone w głowie, że jak Sony nie pokaże czegoś ciekawego to ich zjadę jak psy. Co no, cały po... napisał... Także... Mam wymagania wysokie wobec ich konferencji. Maja co to masz, powiedziałeś, że co? Że to Mamy samo nam napisały, że jak nic osady A, nie pokażę, to nikt wyzwiesz. Mają mnie zabawić w tym no. momencie. No Kass cię zabawił, bo powierzę nie będzie tak na Tak na marginesie Microsoft nie robił żadnych żartów fajnych, w ogóle u taki sobie. A, Ej, przepraszam, ale to, co było tutaj na Ubisoftzie, to było na, po prostu żenujące. Ej, mi się podobało. Ja się śmiałem. Ja tak Ej, samo. No, proszę Cię, ten gest z przenoszeniem w czasie, przecież no, to było... To, na... to było głupie, ale na przykład jak tam pokazywali a... ten, ten, ten, co się przeniósł tam, a tego drivera pokazywał i tam zmiń tą a dyskietkę. To, nie, to okay, było no, cudowne. To, to miało swoje momenty, owszem, ale te, ten prowadzący był taki, że o, mówi żart? I brakuje tylko takiego świerszcza. To, to była ta sama sytuacja, która była na, Ale na, na E3. Ale na gdzieś taki żart, coś tam mówi, że, że to życie, dzielimy się, dzielimy się zabawą, dzielimy się doświadczeniem i coś tam że do dziewczyny no, nowy, nowy sposób na podryw, jakiś tekst, że coś tam z domówach, chcesz coś tam już nie pamiętam coś, ale tak, dotknąć, czy chcesz czy poruszać gdzieś... moją to, moją laską przyjemności, coś w tym Tak, powiedział. Coś w tym stylu, bo z kinektem też tam był no. jakiś fajny żarcik. Nie, ale to, to były swoje momenty, ale ogólnie mnie ten człowiek po prostu drażnił, bo te cisze po jego żartach ale, to dało się porównać ale... do, do ciszy, która zapadła jak Hirai powiedział parę lat temu, it's Ridge Racer. Ridge Racer! No I po prostu sumie... mówię, że takiego świersza tylko brakowało w tle. I jeszcze po, w połowie gier jesteśmy, do, może sobie podsumujemy pod koniec tą konferencję. Dobra, okej. Okay. To w takim razie po Tintinie przyszła pora na Ghost Recon Future Soldier. Wygląda to, to bardzo, coś bardzo ciekawe, fajnie. Coś ciekawego pokazali, bo już beta miała ze Splinter Cellem być dołączona do Splinter Sela na początku zeszłego roku mhm. i, od, i od tego czasu jak się pojawiła naklejka na pudełku Splinter Sela, to nic o tej grze później już nie było wiadomo. I teraz na szczęście ten projekt przybrał realne ciekawe barwy Nie, to może być całkiem fajne Szczególnie biorąc pod uwagę to, że na Kinekcie Będzie ten całkiem sensowny system manipulacji bronią Który mi się osobiście nawet spodobał 2 miliony kombinacji 20 20 milionów, och jak no. się, jak, Jaka wielka pomyłka Także pominąłeś jedno zero, nie szkodzi Chyba, że to byłby czek dla mnie, to wtedy by szkodziło eee, także, także właśnie nie wiem no Jakoś tak całkiem ciekawie to wygląda Poza tym gameplayowo się przedstawia całkiem fajnie Szczególnie ze względu na ten czteroosobowy kooperatif No to będzie moc To, to będzie z... naprawdę fajne, ja ja jeżeli ja się, się stwierze znajomych. Prze, prze, przewijałem. Cztery, a, czteroosobowa kooperacja, wow. No, także ja nie, rzeczywiście nie, nie Ubi, powiem, Ubi ma tutaj dobry pomysł. Nie byłem I... co bardzo fanem serii Advanced Warfighter, ani właśnie z Ghost Recon serii, a to może być akurat ciekawe. No i trzeba też powiedzieć, że PC-towcy będą mieli powód do radochy z tego względu, że będzie ten darmowy Ghost Recon do grania przez przez, ten, przez sieć. I i wygląda na to, że tam nie będzie żadnego, żadnych mikropotności czy coś takiego. No właśnie. Mówi, że absolutnie będzie darmowe, czyli... Kompletnie właśnie darmowe, a poza tym będzie ta rozgrywka no, taka cross-gamingowa z tym, z Future Soldier, także no to całkiem mm. fajna sprawa może być. To jest... e, dobra, następnie były trzy gry z serii Mania, bo tam była Track Mania, Quest Mania i coś tam jeszcze Mania, ale to chyba tak jakoś nie bardzo nikogo z nas No tak, ma, nie, ja, ja, ja tam mogę czekać w ostateczności na to. W ostateczności możesz czekać, dobrze, tak. więc Tomasz czeka. No tam się fajnie buduje te, te, te, te trasy, także można sobie poszaleć. Skoro ktoś z nas czeka, to możemy przejść dalej. E, następnie, nie wiem w ogóle skąd, zostały wyciągnięte te króliki znowu. No, z kapelusza. Bo... Z kapelusza no. Ja bym raczej powiedział, że z dupy, za przeproszeniem, ale to już jest inna kwestia. <śmiech> w każdym nie, no, nasi... Ale bardzo przyjemnie wyglądały. O, znowu okay, fajna nie, gra na, ale... na Kinecta. Ale ten, ten człowiek wyglądał... Ten człowiek wygląda na takiego strasznie zmieszanego. Nie wiedział, co robić, Deptać po tych królikach, położyć się, stanąć na nich w ogóle. A, nie wiem, no. no ale <laughs> nie było, to rozśmieszyło, bo, ale no. Szczerze przynajmniej, tak? Było okej, okay, tylko że z kolei właśnie ten, to, co się później pojawiło, w sensie, że jesteśmy w czwórkę znajomymi za teoretyczną zasłoną prysznicową i przybieramy różne kształty, żeby wystraszyć króliki. To już takie było trochę dla mnie To no, było też fajne i te zdjęcia nie. potem. No taka... już co, okej, okay, sam koncept... Sam koncept jest fajny, tylko że dla mnie to jest taki kompletny rip-off, jeżeli chodzi o tego Human Tetris, że przybierasz różne kształty, tylko że tutaj robisz z przyjaciółmi jakby, to takie... No taka imprezówka typowa, siła. No. Jeszcze też, a brakuje pewnie w w w w tam będzie w te zdjęcia na Facebooka, że wysyłać. Podejrzewam, że on chyba nawet mówi, że coś będzie. A, no, no to idealna gra na, na wszelkiego I, rodzaju imprezę. Wy wy wychodzi na to, że Ubisoft ma najlepsze gry na Kinecta i gry wspomagające Kinecta, Ale fajnie, rabicy się oddzieliło od Raymana. Rayman wraca do korzeni, ciekawe. Może bo... być całkiem nieźle tutaj rozwój. Dobra. Um, następny w kolejce było Just Dance 3. Teraz szybkie pytanie: to jest na Kinecta czy jest nowe jakieś To jest na Kinecta, na, na i na Wii. To jest na wszystkie te motion. Aha, bo Just Dance to nie była seria, która jakoś inaczej detektowała ruchy. Nie wiem, nie mam pojęcia, wiesz, ale taka, tak naprawdę ja uważam, że gry taneczne to jest bardzo fajny pomysł, nie z tego względu, że ja lubię tańczyć, Boże, bo dla mnie tańc jest w ogóle konieczne i, i nienawidzę tego, bo wolę sobie posiedzieć ze znajomymi i popić whisky, zamiast urobić z siebie idiotę na parkiecie, ale gry taneczne mają jedną bardzo fajną cechę, bo jeżeli masz takową i puścisz odpowiednią muzykę, wychodzisz z pokoju, wracasz, a dziewczyny kręcą tyłkami, także to jest zdecydowanie dobry tytuł i ja go polecam. O, to Potrzebuję jest... drugą świecącą laskę przyjemności i wtedy będę mógł zaprosić dwie dziewczyny, że tutaj przy mnie przed telewizorem. Tam. Mm, to jest mm, gatunek, mm. który idealnie pasowuje się właśnie w to, na przykład. To tak samo jak strategię pod klawiaturą i myszkę na przykład. To o, można mają... tak powiedzieć. Eee, Tomaszu, do dodanie coś do ujęcia? Znaczy, no takie gry to najczęściej tylko i wyłącznie uważam, że na Hinekcie mają rację bytu, bo Singstar tam Dance na muwa na, na, na ostatnio miałem przyjemność grać, to, to machanie jedną ręką jakoś tak nie sprawia mi przyjemności, a tam najwięcej punktów miałem wtedy. Także nie musiałem się ruszać, okay. tylko makałem ręką. Także to jest bez sensu. Otrzymali w ręku jeden kontrol, bo i to tak tylko wykrywa tą jedną rękę. Ale ja też grytoryczne to tylko na, na kinekcie. Tego jazz dance'a nie oglądałem zbyt uważnie, ale to tam ma wyglądać mniej więcej tak jak w dance central, tak? Tak, Cała tak, mechanika. tak. Jest też na tej zasadzie. Mam nadzieję, że te grytaniczne No w sumie będą kopiować te pusty od Dens Central, Central i rozwijać je w sumie. Mhm. Nie ma tu zbyt dużej filozofii, no ale ja jestem jak najbardziej za. Może w końcu kupię ten, ten sprzęt, jak pojawi się odpowiednia ilość gier tanecznych. Eee, dobra. Ubisoft, kolejne... nauczycie, Ubisoft nauczycie tańczyć, Ubisoft nauczycie grać na gitarze. Dokładnie. To możemy tak ładnie, płynnie, skoro już zrobiłeś przejść do Smitha, który moim zdaniem jest naprawdę genialnym pomysłem, bo, bo zamiast się srać z jakąś plastikową gitarą, która ma pięć przycisków i jedną strunę, która na dodatek pracuje tak głośno, że można się załamać grając w nocy albo bez słuchawek, to podłączenie normalnej gitary elektrycznej do konsoli uważam po prostu za genialny pomysł, bo raz, że sobie dobrze pograsz, nie musisz mieć do tego wcale nie wiadomo jakiego amplitunera, to na dodatek jeszcze możesz się czegoś nauczyć. Także a to mi to jest... udawało wtedy, o co tu chodzi? Ten chodzi to pod... Znaczy, pracę... mi to generalnie a, chodzi o to, że podpinasz normalną gitarę do tego, do, do PS3 albo do Xboxa i pokazuje ci, jak możesz grać poszczególne utwory. Także I uczysz się tak normalnie jak... na sześciu strunach, tak... zapierdzielasz, a nie, nie ma tam No tak jak kombosy w Tekenie na przykład, albo w Mortalu. No powiedzmy, U... że można to przyrównać. Chociaż mając tam 20 ileś progów i 6 strun, to myślę, że to jest trochę bardziej skomplikowane. No, nie ja, ja, ja, ja właśnie tak widzę gry na gitarze. Okej. Okay. No, ja, ale czyli nie będzie, ja myślę najpierw, że to będzie dedykowany jakiś sprzęt, ale będzie można sobie podłączyć jakąś... Nie, nie, to jest tak, że dowolną wszystkie. gitarę będziesz mógł podłączyć właśnie przez przelotkę. Także jest, mm. jest, jest, jest dobry deal naprawdę świetnie to się zapowiada, no to kurczę tak, tak mógłbym się nauczyć nawet, nie miałbym nic przeciwko temu Ech, kurczę. można i bez tego eee, dobra, kolejną Wysok? grą nauczycie zabijać, po raz kolejny czeka jeszcze Your Shape jest po drodze eee, em, nauczycie fitnessu, nauczycie dbać o własną sylwetkę, po raz drugi no i tam dupę zawracacie z tymi sylwetkami nie potrzebuję w sali do tego żadnych gier. tam jakiś fajny zero treści tak no i na sam koniec zrobiliśmy dokładnie to samo co zrobił Ubisoft, czyli Wiesienka na torcie została dokładnie na sam koniec konferencji mówiłem, no. mówiłem, bo wszyscy by wyszli tak. jakby na początku Azazina pokazali Właściwie mamy Assassin's Creed, As Assassin's Creed Assassin's Creed Revelations tak, Revelations właśnie i ja muszę powiedzieć, że tak na samym początku zresztą ciebie Konradzie wtedy nie było jeszcze na Skype i nie czatowałeś z nami W każdym razie tak jak właśnie jeszcze Robert był i z Tomaszem siedzieliśmy i się głowiliśmy, co to jest za sprzęt, na czym ta gra działała, że tak wygląda, a później właśnie zostało zrobione zbliżenie napada i okazało się, że to jest PS3, to ja zgubiłem koparę. Bo naprawdę, nie, nie, nie, ja przez chwilę w ogóle pomyślałem, że Boże, oni wyciągnęli Project kawę po prostu i, i sobie robią jaw, rawn, jawne jaja. Że to pak Ale... pod PS3 podłączany pod PeCeta. No, z pewnością już A kawa. Nie, ale właśnie to, to, jeżeli to była rzeczywiście PS3, to ja nie mam pytań i idę do sklepu, kupuję sobie Brotherhooda, żeby, żeby nabić tam trofea, czy zrobić save, czy cokolwiek, żeby kontynuować storyline'a normalnie, bo jedynkę i dwójkę mam właśnie na PS3 i Revelations kupuję w dniu premiery. Ta gra naprawdę świetnie nie. wygląda, do tego wreszcie, naprawdę wreszcie jest kusza, nie pamiętam czy była w Brotherhoodzie, ale... W Brotherhoodzie jest kusza i jest bardzo fajna. Aha, nie, no bo ja, mi cały czas zapada w pamięć intro z jedynki, gdzie właśnie Altairy się przedziera przez tłum i najpierw wskuszy kogoś tam, do kogoś strzela, następnie wbija tą kuszę jednemu z templariuszy po prostu w plecy czy w głowę, już nie pamiętam, ale dla mnie ta kusza właśnie stanowi taką esencję i czekałem, kiedy ona się pojawi, kiedy będzie Star, można to, po prostu. No, w jest całkiem fajna, nie powinieneś jej żałować. Jest jedną z fajniejszych i częściej używanych broni, ale w Revelations jest flame towery człowieku, no a gdzie Leonardo? No. Kto mu to miotacz, miotacz ognia po prostu mnie kompletnie zgniótł. Jak można, jak można nie pokochać sytuacji, w której Ezio pali pół portu. Ale ja patrzę, patrzę i nie wierzę, w ogóle on pluje na taką odległość, że to się nie mieści w głowie. No A, trudno, że... no, wiesz, tam może to jakaś technologia, której Amerykanie później używali w Wietnamie, że coś w tym stylu. Ale co mi się bardzo podoba, że rzeczywiście już na tym etapie na, tych, na etapie tych trailerów, które są Swoją drogą świetnie wyreżyserowane i są świetnie zrobione Widzimy te poszczególne Miejscówki, bo przecież trzeba powiedzieć, że Na początku jak się pojawił ten cinematic trailer Gdzie jeszcze nie było gameplayu, a był po prostu sam wyrenderowany Filmik, trzeba przecież powiedzieć Że Ezio przez tam jakieś góry I tak dalej wraca do Masyafu, do miejscówki Z pierwszej części gry i ja przez moment Byłem święcie przekonany, że to jest po prostu Stary Altair, bo w momencie kiedy pojawił się łysy Przeciwnik, a rozdzielczość nie była Jakoś tam specjalnie wysoka na tym streamie ja byłem przekonany, że to jest Robert de Sable, nasz Nemezis z pierwszej części, ale okazało się właśnie, że to jest Ezio i jakiś jego tam templariusz, którego on śledzi. I właśnie fajny jest moment tego takiego przeplatania się, że Ezio walczy z tymi templariuszami i gdzieś w tym tłumie przechodzi Altaj, on pada na ziemię pod tym wrażeniem, no to jest coś tak pięknie zrobionego. Także no naprawdę Ubisoftowi się to udało i jeżeli ta gra rzeczywiście będzie tak wyglądała na tym systemie i zachowa te wszystkie mechaniki rozgrywki z poprzednich części dodatkowo dorzucając coś jeszcze w postaci własnych miotaczy ognia czy jakichkolwiek innych nowych technik zabójstw, no to to, jest, to będzie gra roku po prostu. Ja powiem coś nieco innego. Brotherhood już wyglądał według mnie oszałamiająco i wyciskał praktycznie chyba wszystko z tego Xboxa, także pod względem praktycznie zerowych doczytań, bo mogę się zapierniczać przez ten Rzym i nie, nie było żadnych praktycznie zakrztuszeń ze strony silnika gry, ale co mi się spodobało na prezentacji Revelation jest, jest to że przynajmniej właśnie na tym na tym pokazie nie było takiego uczucia, że to, znaczy w sumie nie było takiego uczucia, że to jest, są przeniesione asety z poprzedniej części ubrane w nowe szaty, czyli naprawdę tak ten... tak tak. Kon Istanbul, Konstantynopol, czy jak go chcesz nazwać, z miejscówka, do której uda się Edzio i ma swój styl, ma swoją duszę, ma swój klimat i, dodaj i dodajmy jeszcze więcej szczegółów. Jeszcze bardziej odmienne są te ulice, te stragany pełne właśnie, peł pełne kupców i pełne towarów z najdalszych zakątków świata. Tak, także... Generalnie no naprawdę, to, to się Ubisoftowi udało na sam koniec taką niespodziankę, nie spodziewałem się tego, na, na, naprawdę, bo wiedziałem, że oni coś pokażą, że to będzie całkiem niezłe, ale co, no, to mnie po prostu zgniotło kompletnie. I cały czas, cały czas widzę, że <śmiech> tak poczułem taką właśnie, że to jest dokładnie to, ta gra będzie pewnie dokładnie taka jak sobie wyobrażam, że to będzie taki, taka niewielka różnica jak pomiędzy Brotherhoodem a Dwójką, taki mały przeskok, dodadzą kilka nowych rzeczy, za to w kwestii oczywiście designu zmienią. Całe miejsce będzie oczywiście inne, piękne i oryginalne, a czekają zapewne, tak czuję, że czekają z najlepszymi pomysłami na kolejną pełnoprawną część. Na trójkę. Bo myślę, no że i mogliby pokazać tą... jeszcze więcej. Jeszcze bardziej badasowy trailer, jeszcze bardziej badasowy gameplay. Oj, tu wiesz, jeszcze ale... na to przyjdzie czekaj czas. Ale czekaj jeszcze mają trochę czasu. Część. Mamy Gamescom, mamy i tak dalej. Także podejrzewam, że z tej gry jeszcze, jeszcze coś nowego zostanie wyciśnięte. Po prostu Dzisiaj wiedzą, na pewno nie pokazali co, wiedzą, wszystkiego. Wiedzą, co robią z tą serią. to seria jest w dobrych rękach. Tomaszu, coś do dodania? No ja fanem nie jestem, więc co tam? Nie mogę się podniecać, bo nawet o dwójkę jeszcze nie grałem, więc... Sztylet pod żebro. Sztylet pod żebro. Ała, ała. Bardzo dobrze. I właśnie... Właśnie tym wspaniałym takim, nieco, nieco asasyńskim, asasynowskim. Nie wiem, nie chcę mi się odmieniać. Dud, gdzie jesteś, jak ci trzeba. Tym akcentem właśnie przejdziemy do końca Zabójcie. tego oto. Shortcast. O, właśnie, tego mi brakowało Bardzo dobrze, słusznie prawisz tutaj Także tym zabójczym, się język. Tym zabójczym właśnie akcentem przejdziemy Do końca tego shortcastu, dziękujemy serdecznie Nie wiem, czy będziemy dzisiaj mieli siłę Nagrać w okolicach w pół do czwartej rano Będziemy, będziemy Okej, okay, skoro tak mówisz, muszę, muszę iść sobie kawę zrobić Ja nie piję kawy i co mam teraz zrobić? Ja też nie piję, ale to jest wyjątkowy dzień, w którym napiję się kawy Żeby jechać na tych obrotach Damy, damy ja po prostu będę chrapał na ostatnim shortsie i tyle. Jeżeli Sony ja... czegoś sensownego nie pokażę to to. O Jezu, to nie, to nie będę wtedy spał. Wtedy będę rzucał na prawo i lewo różnymi epitetami. No jeszcze się, pół godzinki po... zobaczymy. I teraz podsumowując, ja myślę, że Ubisoft pokazał fajną konferencję. Dość zabawną, efektowną. Moim trochę... zdaniem najlepsza z tych wszystkich dzisiaj. Bo moim też... zdaniem jednak i jej dalej wygrywa, także. Hmm. Ja na nie pewno wszystko jest lepsze od Microsoftu w tym momencie. No tak, to, to, to, to się wyjątkowo zgodzę, no bo, bo naprawdę nie, nie oni... Byli źli, ani byli tro... Nie byli źli, ale byli trochę nijacy. Oni mieli line przede... line'a przede wszystkim, hmm. bo te koroby gracze prawie, że pominęli znowu i skupili się na tych różnych tam czochraniach Tygrysa i graniach znaczy, w futbolu Chciałbym się nawet się wstrzymać, to pewnie może na weekendzie no, nagramy coś dłuższego na temat tego oh, trzy, prawda? Ho, ho, zobaczymy. No albo w, albo w piątek się zbliżamy. Szalejesz. I skomentujemy, no bo nie chciałbym teraz wypowiadać po, po tych wszystkich nie, no wrażeniach i ekscytacji jakichś wyroków, ale Ubisoft podobał mi się. Dobra, Mimo, że mieli okay. tak naprawdę jedną, jedną solidną grę, która naprawdę mi jarała, to reszta też mnie zaciekawiła. To co? To w takim razie kończymy już na Skancie. poważnie po Czekamy raz na... kolejny tego shorta i nagrywamy. Czekamy jak... na Sony. Czekamy na Sony, co Sony pokaże i ile Charac tysięcy dolarów będzie kosztowało NGP. Charakter i krew się poleje po deskach teatru. Nie, ja podejrzewam, że nie będę już teraz stali w pochłonie przez kolejne 30 minut. Co, do, co do desek, który, przepraszam, ale kojarzycie... Pamiętacie początek, jak Ansel powiedział, you be or not you be? Jakie to tak. było genialne. Nie, mnie w ogóle ten Szekspir tam kompletnie zaskoczył, więc ja już tak nieważne. Dobra, kończymy to. jest trzeci. Do cześć. Się. No, do cześć.